Będziemy jeszcze otworzyć Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział i przeczytajmy treść tej modlitwy, która tutaj jest zapisana która miała miejsce w sytuacji, gdzie Piotr i Jan zostali wezwani przed Żydowską Radę Najwyższą z powodu uzdrowienia chorego człowieka, który żebrał u bram świątyni. I po tym, jak oni zostali wezwani przed tą Radę Najwyższą, i musieli się tłumaczyć z tego cudu, który Bóg przez nich dokonał. Faryzeusze, uczeni w Piśmie, przedstawiciele Rady zagrozili im, aby więcej takich rzeczy nie robili i aby więcej w imieniu Jezusa nie głosili, gdyż oni, kiedy cud się wydarzył i ludzie, Zbiegli się tam Oczywiście zaczęli im głosić Że to nie ich moc Że to nie oni to jakimiś są cudotwórcami Ale że to Jezus Chrystus Który tam został ukrzyżowany On zmartwychwstał i żyje i działa I dokonuje takich cudów I głosili zbawienie Głosili zmartwychwstanie Przez Jezusa Chrystusa I ci Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie byli zachwyceni, ale byli rozścieczeni. I wezwali ich, nie wolno wam, zagrozili im, ale bali się ludzi, bo było takie podekscytowanie w mieście, po tym co się stało, że oni się bali, że jakby im coś zrobili, to jeszcze ludzi na nich by się rzucili. I nie wiedząc co mają zrobić, pokrzyczeli, pokrzyczeli, zagrozili i wypędzili i tutaj w XXIII wierszu czytamy, że gdy oni zostali zwolnieni, przyszli do swoich, czyli do swojego zboru, do swoich braci, do sióstr i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. I podoba mi się ich reakcja. Kiedy usłyszeli tam tamci o tym, jak tam ci gruzili, jak tam przypuszczam, że jak to jeszcze raz coś tam zrobicie, to już my tak was nie puścimy, to już my z wami tutaj się ostrzej rozprawimy, to każemy was wychłostać, a jak będzie trzeba, tak jak z tym Jezusem, żeśmy skończyli tak i z wami skończymy. Nie wiem, co oni tam mówili, ale przypuszczam, to nie były takie groźby. No, no, uważajcie, bo się zdenerwujemy. To, to, to prawdopodobnie jakieś tam padły ostrzeżenia, że jeśli nie przestaną głosić w imieniu, to jakieś poważne będą konsekwencje. I oni to wszystko opowiadają tym swoim braciom, siostrom i teraz jaka jest ich reakcja? Jak my byśmy zareagowali? Gdybym do was tutaj przyszedł i powiedział słuchajcie, tam policja mnie zwinęła za to, że tam gdzieś rozdawałem jakieś traktaty czy z kimś rozmawiałem o Jezusie i powiedzieli mi, że nie możemy tego robić że koniec, że to już Unia Europejska nam zabroniła i że teraz już to jest, to jest nie, jakieś na, naciąganie ludzi na coś, atakowanie ich przekonań religijnych i y, y, takich rzeczy już nie wolno robić to jest zakaz a powiedzieli mi, że jak, jak będę dalej mówił to mnie wsadzą do więzienia i dadzą mi jakąś wysoką karę do płacenia tam 10 tysięcy złotych będę płacił za takie coś no to jakbyście zareagowali o ludzie tak? bracia, siostry, co robimy? teraz już nie możemy mówić, nie? Teraz już, teraz, no, musimy tylko tak, jakoś tak po cichu może, może tak, żeby tak, no nie wiem, no jak co, co my zrobimy, no co my zrobimy, co my zrobimy, nie? Strasznie. Czy tak byśmy zareagowali? Się okaże, jak na nas przyjdzie ta Unia Europejska w całej pełni ze swoimi prawami. Się okaże, jak zareagujemy. Ale zobaczcie, co oni zrobili? Jak oni zareagowali? Nie czytamy, że wyrwali włosy z głów. Nie czytamy, że zaczęli kopać rowy, żeby się w nich schować, jakieś okopy robić. Czy uciekli do katakumb i tam się skryli. Tylko co zrobili? Gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga. To powinna być nasza reakcja. A myślę, że oni się wystraszyli. Że, że tutaj kiedy usłyszeli coś takiego, pojawił się strach w sercach. No, faktycznie, co teraz robić? Jak ty? Ale można, kiedy pojawi się strach, zacząć go jeszcze wiecie, bardziej rozbudzać tym, co powiemy i tym, co zrobimy. Albo można z tym strachem i z tą obawą i z tą niepewnością przyjść do Boga i do niego podnieść nasz głos. I oni tak zrobili. Oni podnieśli swój głos jednomyślnie. Nie sądzę, że to oznacza, że wszyscy tą modlitwą się modlili jednocześnie, jednym głosem. Nie sądzę, że to o coś takiego chodzi tutaj. Myślę, że ta jednomyślność wyrażała się w tym, że ktoś tak się modlił, albo jakieś różne osoby się modliły w tym duchu, w tym kierunku, a inni z serc mówili Amen. Że tutaj ta jednomyślność wyrażała się, że oni wszyscy zgadzali się z tym. Tak, niech tak będzie, niech tak się stanie. I rzekli, Panie, Ty, któryś stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest,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 aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię Świętego Syna Twojego Jezusa zobaczcie jaka modlitwa to nawet nie było tak że oni z tym strachem przyszli i jednomyślnie zawołali Panie Boże jakże my teraz się boimy jakiś mamy lęk przed tym, co nas może spotkać. Zachowaj nas, ustrzeż nas, ratuj nas, pomóż nam. Nie pozwól, żeby nas teraz tutaj prześladowali, atakowali. Schowaj nas gdzieś. Coś wyrwi nas z tego. Nic takiego tutaj nie czytam, żeby taka była ich mierna myśl. Ale przyszli i najpierw tak jak powinniśmy to czynić w takich sytuacjach, odwrócili swoje oczy od powagi tego problemu i zwrócili swoje oczy na wielkość Boga. Panie, któryś stworzył niebo i ziemię. Oto są ludzie tam w mieście, którzy mają władzę, którzy mogą nam coś złego zrobić, którzy na tej ziemi posiadają jakąś moc. Ale Ty, Panie, stworzyłeś niebo i ziemię. Ty powiedziałeś i się stało, kiedy nic nie było. Jakaż jest ich moc, jakaż jest ich siła, jakaż, jest, jakaż wielka jest ich władza w porównaniu z Twoją mocą, z Twoją siłą, z Twoimi możliwościami. Dobry krok, kiedy przytłacza Ciebie i mnie Jakiś strach, jakiś lęk, jakaś obawa, czy to przed ludźmi, czy cokolwiek by to innego nie było. To łatwo jest tak, tak mieć to przed oczami blisko, że już nic innego nie widzimy i tylko ten rozpacz i ten strach i ogrom tego problemu. I Wtedy trzeba podnieść nasze oczy do góry, skąd nasza pomoc Pochodzi. tam do góry popatrzeć na Tego, który siedzi na Swym wielkim tronie nieporuszony i zobaczyć i pomyśleć i wyznać Jego wielkość, Jego moc Jego siłę, Jego potęgę to On ma moc uczynić niebo te wszystkie planety tam wirujące te gwiazdy, te galaktyki, ta to, to wszystko, czego tam jeszcze nie poznaliśmy, to tylko tam gdzieś skrobiemy po powierzchni o tym, o tym ogromie wszechświata. I on to powiedział i to się stało. I to działa, i to tam się kręci. I ziemię, na której nas uczynił, i to wszystko, co nas otacza, to tak to umieścił w tym, w tym ogromnie wszechświata że tu jest życie, że tutaj my możemy mieszkać, że tutaj rośnie i, i zwierzęta, i atmosfera i to wszystko, co potrzebujemy, żeby żyć i Bóg to wszystko myślił, On to wszystko uczynił i to, jakiż wielki jest nasz Bóg, jakiś potężny jest ten Bóg i wysławiali Go za to, kim jest za to, co uczynił, tak, na Niego zwrócili swój wzrok Jego podziwiali, Jego wysławiali a potem zwrócili swój wzrok, że przecież to, co się dzieje, jest częścią Bożego zamysłu. Że to przecież nie jest coś, co, co jest czymś nowym, o czym Bóg nie wiedział, czego się Bóg nie spodziewał i że tak nagle po prostu, co ktoś tutaj w Boże plany próbuje pokrzyżować. Nie. To, co się działo z Chrystusem, i to co teraz w konsekwencji z nimi się dzieje już było przepowiedziane że tak będzie tak Bóg zapowiedział już dawno przez Dawida który tysiąc lat wcześniej gdzieś żył i to zapowiedział że się zgromadzą że będą atakować że będą yy, yy, zniszczą Bożego pomazańca przynajmniej tak im się zdawało bracie i siostro, czy my dzisiaj żyjąc żyjemy w czasach i w okolicznościach i cokolwiek jeszcze nas czeka czy to jest coś o czym Bóg nie wiedział, że się wydarzy czy możemy sądzić, że jutro czy pojutrze stanie się coś, co Pana Boga zaskoczy nie on zna koniec od samego początku. No, po prostu nic mnie jest zaskoczony. Pewne rzeczy, tak jak tutaj szczegółowo zapowiedział, które chciał, żeby były przepowiedziane, bo są kluczowe w Jego Królestwie, ale te rzeczy, których nie przepowiedział, te rzeczy, które Tobie i mnie się przydarzą jutro, pojutrze, za tydzień, za rok, On o nich też wie. Tak samo dobrze oni wie. W najdrobniejszych szczegółach. Wszystkim wie. I to jest ważne, żebyśmy my też to wiedzieli. Żebyśmy my tego też byli świadomi. Że cokolwiek przychodzi, cokolwiek się wydarza, Bóg już dawno o tym wiedział. I Bóg jest na to przygotowany. A więc, co teraz my? W związku z tym? No my mamy robić swoje. tyle tylko. On nam powiedział, co my mamy robić, co do nas należy. Tak do nich powiedział, idźcie i głoście. Iśćcie i nauczajcie wszystkie narody chrząc je w imię ojca i syna i ducha, nauczając ich wszystkiego, co Wam przekonał. Oni wiedzieli, co mają robić, wiedzieli to i mu Pan Jezus powiedział, i teraz co oni mieli powiedzieć, Panie, taka sytuacja, takie przeciwności, takie tutaj groźby, no to my się pakujemy i, i zmieniamy kierunek, i zmieniamy kurs, my teraz już nie będziemy tego robić, bo jak do tej pory, no to wszystko pięknie, ładnie szło i to nie było jakichś tutaj problemów, no to nam się to podobało, tam Duch Święty stąpił, tysiące ludzi jednego dnia, no to ha, to nam się podobało, to było dobrze tak, tak sobie to wyobrażaliśmy byliśmy w poważaniu ludzi i wszyscy nas tutaj słuchali, no tak, to tak nam, tak nam się podoba a teraz nam grożą? teraz nas do więzienia chcą zamykać? teraz nas chcą bić? teraz nam grożą, że nas zabiją? no nie, to nam się tak podoba to zmieniamy kurs nie, absolutnie nie zmieniamy żadnego kursu jak nam klaskali, cieszyliśmy się, ale jak nas będą teraz trzaskać, a nie klaskać, to też nie zmieniamy kursu. To dalej to sam, ten, sama, ten sam kierunek, ta sama droga. Tyle, że się boimy. Tyle, że no już nie jest tak łatwo, już nie jest tak wesoło. Już nie chcą wynająć budynku na spotkania, jak wcześniej wynajmowali. Już nie nie, nie piszą ładnych, pochwalnych jakichś tam słów gdzieś tam, że tam coś dobrego zrobili tylko szkalują i zaczynają rzucać błotem ale co my mamy Mamy zmienić kierunek? mamy tak teraz się im jakoś przypodobać? mamy może troszkę zmienić ton? nie my będziemy dalej robić to samo tylko Panie pomóż nam bo jest to pomóż nam, daj nam odwagę o co oni się modlili? Mówi, Panie, spójrz na ich pogróżki, zobacz, co nam tam grożą i dozwól swoim sługom, aby głosili z całą odwagą Słowo Twoje. Tego pragnęli. Żeby Bóg ich uzdolnił, żeby dalej mogli to robić z odwagą. Żeby się nie, nie poddali tym pogróżkom, żeby się nie zachwiali, żeby się nie wystraszyli, ale robili dalej to, co mieli robić i wiedzieli, że potrzebują ku temu Bożej siły. Potrzebują odwagi. A Ty, Panie, wyciągaj swoją rękę. U nas to jest przetłumaczone, jakoby to się działo. I tak można to tłumaczyć, ale też można to przetłumaczyć, a Ty wyciągaj swoją rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cudami. Można i tak, tak to tłumaczyć. A więc my będziemy głosić, my będziemy robić, co to do nas należy, a Ty, Panie objaw swoją moc, a ty czyń to, co do ciebie należy, czego my nie możemy zrobić, a ty pobłogosław to nasze zwiastowanie, ty ulżyj nas, ty objaw siebie w swojej łasce, w swojej mocy, aby się te rzeczy działy, których my nie możemy zrobić. Taką modlitwą oni się pomodlili. Myślę, że to dobry wzorzec dla nas, bracia się. Myślę, że to bardzo dobra modlitwa, aby w ten sposób też wołać w naszym zborze, w naszych domach. Różne są rzeczy, które nas zniechęcają. I może czasami potrzebujemy modlić się. Panie, zachęć mnie, żebym dalej to czynił, do czynił, co mam czynić, bo próbuję tu i próbuję tam i tam coś mówiłem i tam coś dałem i tu się modlę i nie ma rezultatów. I tak nie wiem, czy to jest sens w ogóle, żebym dalej to robił. Może gdzieś to zniechęcenie jest tutaj większym problemem na razie niż strach może jakieś inne rzeczy, ktoś, ktoś tam nas obraził, czy jakiekolwiek są te przeciwności. To Słowo Boże mówi trzymaj kurs, rób to, co Ci powiedziałem, ufaj mi, a wtedy ja się zajmę resztą. I my też tak musimy się modlić. Panie, pomóż mi wytrwać w tym, do czego mnie powołałeś. Być Tobie wiernym, być Tobie posłusznym. A Ty, a ty dodaj mi sił, a Ty dodaj mi odwagi, a Ty pociesz mnie, Ty mnie zachęć, Ty pochcij mnie, żebym mógł to wykonywać. I Ty wyciągaj swoją rękę, aby czynić to, czego człowiek nie może uczynić. Ty dokonuj swoich cudów, Ty uzdrawiaj, Ty, ty, ty daj, żeby ludzie zobaczyli, że to nie my, ale to Ty jesteś za nami. Że to Twoja moc. Konsekwencje zostawiamy je. Jak nas zamkną, nas zamkną. Bóg może to zamknięcie więcej wykorzystać, niż kiedy jesteśmy na wolności. Wiecie o tym, bracie, siostry? Czasami myślę, że przydałoby tak Kościołowi widzieć, żeby go zamknęli, go stłukli. Bo czasami wtedy Kościół więcej czyni, niż kiedy jest wolny i kiedy, kiedy ma takie możliwości. Wtedy Kościół czasami zajmuje się nie tym, co trzeba. I czasami dobrze jest, kiedy Kościół zaczyna być pozornie ograniczany, a okazuje się, że kiedy im więcej go uciskają, tym więcej się rozmnaża. Tak jak w Egipcie było. Nie zawsze jest taka droga, ale czasami jest taka droga. A więc jakkolwiek, bo co Bóg, co Bóg już dalej z tym zrobić, to już zostawmy to Jemu. My po prostu róbmy swoje i prośmy Go, żeby On zrobił swoje. I zostawmy Jemu konsekwencje. Jak zechce, to tak jak z Jakubem się z nami stanie, Herod obciął mu głowę nie, później temu tam chyba Herod obciął Piot, temu Jakubowi, bratu Państwa w dziejach apostolskich dalej nie? Ścieli go a Piotra przyszedł na nią starej Piotrze tutaj z przeszedł przez bramę i wyszedł jeden zginął, drugi wyszedł z więzienia dlaczego obaj nie wyszli? ja nie wiem Bóg robi co chce i ja chcę i to kiedyś się dowiem, na razie nie rozumiemy tego dlaczego jednego zostawia w więzieniu i pozwala mu zginąć, a drugiego wyprowadza, ale jeden i drugi uwielbi Boga jeden przez śmierć, drugi przez życie i o to chodzi nie żebyśmy teraz Panu Bogu mówili że jak, no, jak Piotr wyrwij nas uratuj nas to, to fajniejsze świadectwo nie? większe będzie tutaj chwała i błogosławieństwo i pozor, że mam obcięli głowy. Nie, to zostawmy jemu, jak on to zrobił. To nie znaczy, że tak się nie możemy modlić. Możemy tak się modlić. Tak tam ci się modlili za Piotra, pamiętacie? Tak się modlili za tego Piotra, żeby Bóg go ratował, że jak on zastukał do drzwi, to oni, o ludzie, już, już go zabili, to tylko Duch Jego przyszedł. Tak taką wiarę mieli, tak się spodziewali, że Bóg go wyratuje. Tak się tam modli. tam zgromadzili się, żeby się modlić, tak? Ale jak Piotr przyszedł, to oni... To niemożliwe, co Ty mówisz? To Piotr? Nie, to niemożliwe, że to Piotr. No, tak to jest. Tak się modli. Gdy oni tutaj skończyli tą modlitwę, a widać była to modlitwa wiary była, to zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Zobaczcie, dostali to, o co prosili. Bo się dobrze modlili. Jak się dobrze modlimy, to co Jan mówi? Już mamy to, o co prosiliśmy. Tak. Jak się modlimy zgodnie z wolą Bożą, to jest pewne, że to dostaniemy. Tylko wtedy, jak chybiamy Jego celu, to to nasze języki mogą powtarzać nie wiadomo ile razy i efektów nie ma. Ale jak się modlimy zgodnie z Jego wolą, jak modlimy się tak, jak Jemu się podoba, to wtedy jest rezultat. I zobaczcie, jeśli tam Bóg tak pobłogosławił, jeśli tam Bóg tak odpowiedział na ich modlitwę, to dlatego twierdzę, że to jest dobry wzorzec dla nas. Pragniecie tego bracia, siostry, abyśmy byli pełni ducha? Abyśmy głosili z odwagą Słowo Boże, aby Bóg wyciągał swoją rękę i czynił znaki i cuda. Myślę, że tego pragniemy. aby nasze serca były jednomyślne w takiej modlitwie. I aby nie była to tylko taka modlitwa, wiecie, na ustach. Bo taka modlitwa też nic nie zdziała. Ale rozmyślając o tych fragmentach, o tym fragmencie, o tych myślach tutaj zawartych, aby Bóg dał nam faktycznie przemianę serc żeby taka modlitwa mogła być na naszych ustach z serc, które tego pragną, dla których nie jest tak istotne, co z nami będzie. Nie jest tak istotne, co możemy tu stracić, ile tutaj możemy zaryzykować, ale to, żeby czynić to, do czego nas powołał. Zrealizować Jego plan. Żeby On też się mógł nami posługiwać, żeby pośród nas się mógł objawiać, żeby to nasze świadectwo Przypieczętował tymi znakami, cudami i objawieniami swojej mocy. Patrzmy na Niego. Patrzmy na Jego możliwości, na Jego moc. Wróćmy nasze oczy od tych małych problemów, które nas często powstrzymują przed wielkimi zadaniami. Patrzmy na Jego wielkość. Ufajmy Mu. I niechaj z naszych serc płynie taka modlitwa. I niechaj jej towarzyszą takie. Niech, niech jej towarzyszy takie działanie, jakie miało miejsce w życiu tych uczniów. Powstańmy, proszę. Dziękujemy, nasz kochany ojcze, za te świadectwa, które słyszeliśmy wcześniej. Za tą zachętę słowa za to nakierowanie naszych serc na Ciebie, aby w obliczu przeróżnych życiowych prób, doświadczeń i ataków, które mają nas sprowadzić z tego właściwego kursu, przychodzić z tym wszystkim do Ciebie i odwrócić nasze oczy od tych rzeczy ziemskich, przemijających, a zwrócić nasz wzrok na Ciebie, wiecznego Boga, w wielkiej Twojej mocy, z Twoimi wszystkimi możliwościami i złożyć te wszystkie rzeczy u Twoich stóp. Czy to są pogróżki, czy to są jakieś problemy zdrowotne, czy finansowe, czy rodzinne, czy cokolwiek jest w naszym życiu, co powstrzymuje nas przed realizacją Twojego zadania, czy próbuje nas powstrzymać. Daj Panie, abyśmy to złożyli na Ciebie prosząc Ciebie, byś nas uzdolnił i przysposobił i używał w realizacji tego dzieła, do którego nas powołałeś. Aby nie szukać własnej woli, ale woli tego, który nas posłał. Abyś Ty też mógł, kiedy my jesteśmy Tobie posłuszni, pełnimy Twą wolę, błogosławić wszelkie nasze słowa i działania, objawiając w nich Twoją wielką moc, uzdrawiając chorych, dokonując znaków i cudów, które są świadectwem tego, że jesteśmy Twoimi posłańcami. Że nie jesteśmy w swoim własnym imieniu, ale że w Twoim imieniu przemawiamy i Ciebie reprezentujemy i dla Twojej chwały to czynimy. Pomóż nam, Panie, nie obawiać się konsekwencji posłuszeństwa Tobie. Daj nam raczej zwrócić nasze oczy na zapłatę i wiedzieć, że kiedy służymy Tobie, kiedy pełnimy Twoją wolę, to jest nasza wielka zapłata. A też Ty jesteś blisko przy nas i nic nam się nie może stać, to czego Ty nie dopuścisz. A jeśli nam coś się stanie, to też w tym Ciebie uwielbimy. I też tego użyjesz. I też to pobłogosławisz. Pomóż nam ufać Tobie, Panie, bezgranicznie. Napełnię nasze serce tą żywą wiarą odwagą i uznanie na Panie do pełnienia Twoich dzieł ku chwale Twojego imienia. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.